Dziękuję, witajcie, mam na imię Piotr, jestem alkoholikiem, dziękuję za zaproszenie Jackowi, który poprosił mnie, żeby tutaj do Was się przyłączyć. Mam 44 lata, od kilkunastu lat jestem mężem, mam pięcioletnią córkę, to, to jest chyba takie minimum informacji, o mnie. Jestem alkoholikiem. W, w mojej rodzinie, od, odkąd pamiętam, alkohol funkcjonował. Specjaliści mówią, że, że to była rodzina z wysoko funkcjonującym alkoholizmem. Zacząłem nadużywać alkoholu pod koniec, podstawówki. I w, przybrało to y, formę w, imprezowego picia w, w, z urywanymi filmami tydzień y, w tydzień. Y, I tak sobie żyłem, myśląc, że alkohol jest nieodłącznym składnikiem mojego y, życia. Y, pierwszy kontakt... Y, pierwszy mój kontakt... Y, y, anonimowi alkoholikami. Miał miejsce, jak miałem 21 lat. Na studiach słyszałem w, no, no coś w rodzaju pogadanki, kiedy to uwierzyłem, że anonimowi alkoholicy pomagają przestać pić. Nie przyszło mi do głowy, że ja mogę mieć problem z piciem. Pół roku później, zaraz po ukończeniu 21 roku życia, przeczytałem w recenzję książki Toksyczny wstyd, którą napisał Wiktor Osiatyński I, i jak czytałem ten tekst z codziennej gazety z Rzeczypospolitej, pierwszy raz poczułem bezsilność wobec alkoholu. Mimo, że wydawało mi się, że mam sporą wiedzę na temat alkoholizmu, to dopiero kiedy czytałem o, o poczuciu wyobcowania, o, o niskim poczuciu własnej wartości, o wstydzie. Utożsamiłem się z uczuciami innego alkoholika i, i poczułem, że ten sam problem dotyczy mnie. Słyszałem, jak, jak kroki anonimowych alkoholików wyglądają. Wtedy były audycje w Radiu Kolor z Krzysztofa Alkoholika. Co tydzień można było w niedzielę wieczorem, tych wieczornych rozmów z Krzysztofem słuchać. Były czytane kroki i uznałem, że pierwszy krok zrobiłem. Sprowadzałem go wyłącznie do bezsilności wobec alkoholu. Przez pierwsze lata mam wrażenie, że tak pojmowany pierwszy krok, że jestem bezsilny wobec alkoholu, że jestem alkoholikiem był dla mnie przyzwoleniem do picia i usprawiedliwieniem Ponieważ jestem alkoholikiem, to muszę pić i, i, i nic tego nie zmieni. Ponieważ jednak konsekwencje związane z piciem mnie spotykały coraz dotkliwsze, to, to tych audycji słuchałem. Z tym, że nie przyszło mi do głowy, żeby iść na mity, mimo czytania na każdym w tym, tym wieczornym spotkaniu w spisu meetingów, które wtedy się odbywały w Warszawie, gdzie, gdzie mieszkałem. I, I mówienia, że nie wystarczy tak słuchać tej audycji, tylko trzeba pójść na meeting, rozmawiać ze sponsorem i, i dłubać program. To ja co tydzień słyszałem o, o pójściu na meeting, natomiast nie przyszło mi do głowy, żeby ten, ten krok zrobić. Wynikało to trochę z tego, że no, no nie do końca byłem otwarty na AA, bo słuchając 12 kroków wymyśliłem sobie, że są to kroki wyłącznie dla osób wierzących w Boga. Ponieważ uznawałem siebie za, za osobę niewierzącą, doszedłem do wniosku, że anonimowi alkoholicy nie są w stanie mi pomóc. I i z takim przeświadczeniem w, piłem kolejne 14 lat. Tak jak mówiłem, to, takie poczucie bezsilności wobec alkoholu stanowiło dla mnie usprawiedliwienie. Co ciekawe, przez 20 lat picia nigdy nie miałem chęci zaprzestania picia. Nigdy nie miałem czegoś takiego że nie mam więcej ochoty się napić nie miałem ochoty rzucić picia, byłem przekonany, że alkohol mi będzie towarzyszył do końca moich dni wreszcie skończyłem studia zacząłem pracę we własnej firmie ożeniłem się z tym, że zauważyłem, że w, w, z tym moim życiem jest y, średnio. Dopiero po przetłumaczeniu pierwszego kroku ja y, zauważyłem, że wtedy moje życie stało się y, niekierowalne. Ja przez ostatnie trzy lata y, w picia y, y, nadużywałem alkoholu gdzie w dzień i, i codziennie y, chodziłem pijany i wtedy zauważyłem, że moje postępowanie w coraz bardziej drastyczny sposób oddala się od wyznawanego przeze mnie systemu wartości. Czułem, że tracę grunt pod nogami, czułem, że jest z roku na rok, z miesiąca na miesiąc coraz gorzej, czułem się, że, że się na równi pochyłej i jest coraz gorzej ze mną. W rok przed przyjściem do AA stwierdziłem, że skoro jestem alkoholikiem, anonimowi alkoholicy mi nie pomogą. Tak sobie wymyśliłem, bo, bo nie wierzę w Boga, no to, to sam przestanę pić. I porozmawiałem z, tak z dobrą koleżanką na, na temat tego rzucania picia. Kupiłem żonie kwiaty i z takim postanowieniem nie picia wytrzymałem do, do wieczoru następnego dnia, kiedy w sklepie znowu zakupiłem alkohol. Minął kolejny rok i w konsekwencje kolejnej popijawy skłoniły mnie, żeby sobie przypomnieć o tym, że są anonimowi alkoholicy. Otworzyłem stronę aa.org.pl i ze zdziwieniem zobaczyłem, że w drugim kroku nie ma ani słowa o Bogu. Było tam napisane, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych przywróci nam zdrowie, przywróci nam zdrowe myślenie. I z miejsca uwierzyłem, że anonimowi alkoholicy dla mnie są tą siłą większą ode mnie, która spowoduje, że przestanę pić. Z miejsca uwierzyłem, że a jest dla mnie, odszukałem najbliższego mitingu otwartego I, i w październiku poszedłem na mój pierwszy meeting na łódzką grupę Nie ma Mocnych przy Placu Solidarności w Kościele Świętej Teresy. Dlaczego mówię o tym, że, że jestem październikowy? Bo w październiku na tej grupie był omawiany dziesiąty krok. Zrobiliśmy odważny i gruntowny obrachunek. Nie, dziesiąty to jest, przepraszam, to jest, nadal czyniliśmy obrachunek z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Bardzo mi się podobało, że, że na tej grupie, na której zacząłem się pojawiać, na, na, na tych meetingach omawiało się kroki, w każdym miesiącu inne, bo pamiętałem z audycji Krzysztofa alkoholika, że dłubanie kroków pomaga. Tak, no, no byłem przeświadczony, w, że to mi na pewno pomoże, ponieważ był październik, no to uznałem, że do pracy przystąpię od stycznia. No, z tym, że minęło w, Wiele miesięcy i znowu się zrobił październik. Ja dopiero przygotowując się do pierwszej rocznicy swojego niepicia, przypomniałem sobie o tym założeniu, że od stycznia chciałem realizować program 12 kroków. No więc, co, skończył się wrzesień, ja prawie rok nie piłem, to uznałem, że należy. Wziąć się za dziesiąty krok, ponieważ będzie październik, to, to wziąłem specjalnie do tego celu przeznaczony zeszyt i zacząłem notować swoje postępowanie wobec szwagierki. Wtedy kilka miesięcy mieszkała z nami w Łodzi siostra mojej żony. W... Dziewczyny są bardzo ze sobą związane, a, a na tamtejszym etapie mojego rozwoju ja nie cierpiałem swojej szwagierki i, no i regularnie nad nią się znęcałem psychicznie. Wiedziałem, że tak nie należy robić, natomiast to było silniejsze ode mnie no i wymyśliłem sobie, że w ramach tego dziesiątego kroku codziennie będę rozpisywał przewiny wobec niej. I, I słuchajcie, na 31 dni te, tego października, tylko jeden dzień był bez tak jakiś krzywd, które, którą uczyniłem tej szwagierce, tylko dlatego, że, że od rana się do niej nie odzywałem i, i unikałem jakiegokolwiek konfliktu tak jakiegokolwiek kontaktu. Wtedy w ogóle się w tym październiku się zdarzyły ważne rzeczy. Pierwszy raz prowadziłem meeting na, na czwartkowej grupie przedwiośnie w łódzkim punkcie informacyjno-kontaktowym objąłem służbę kolportera w mojej macierzystej grupie nie ma mocnych. Taki przyjaciel, który przychodził na moją drugą grupę, na to przedwiośnie, co, co tydzień na mitingu sporo mówił o tradycjach anonimowych alkoholików i, i kiedyś na przerwie zasugerował mi, żebym może się odezwał na mitingu, bo y, słyszałem o, o takiej zasadzie, żeby wyjąć watę z uszu i, i wsadzić ją do ust i mam wrażenie, że przez pierwszy rok hołdowałem tej zasadzie, prawie się nie odzywałem na na spotkaniach grupa. Więc ten, ten październik był dla mnie ważny, ale jak pod koniec miesiąca patrzyłem na mój zeszyt z tymi przewinami bo bez szwagierki, to, to, to doszedłem do wniosku, że chyba nie tędy droga. Chyba samo omawianie kroków i, i, i pisanie samemu tak, te, te, te, tego dziesiątego kroku nie przynosi żadnego Rezultatu. Wtedy sobie przypomniałem, że kiedy byłem sam, to, to 6 lat zajęło mi dojście do tego, że, że jestem alkoholikiem. Kolejne 14 lat zajęło mi dojście do drugiego kroku. No i tak z przerażeniem zacząłem się zastanawiać, ile lat sam będę dochodził do trzeciego kroku. I te doświadczenia z takim samym ustawianym dziesiątym krokiem. Pchnęły mnie do tego, żeby zacząć szukać sponsora. I w, doszedłem do wniosku, że tak samo jak ja, ja sam Piotr, alkoholik, nie potrafiłem bez pomocy grupy przestać pić, to, to widocznie ja sam bez pomocy innego alkoholika nie jestem w stanie próbować realizować. 12 kroków. I, I tak się zaczęła moja przygoda z krokami. Nie ma tutaj pewnie miejsca, żeby powiedzieć o, o wszystkich moich tak, zapatrywaniach na dziesiąty na krok. Może podzielę się z tym, co, co dla mnie jest chyba najważniejszym elementem kroku, mianowicie w, jak zaczęliśmy pracować ze sponsorem to dostałem sugestie co, co ciekawe te sugestie zacząłem stosować w pełni dopiero po zakończeniu takich regularnych spotkań ze sponsorem, kiedy na trzecią rocznicę ktoś zapytał mojej żony, czy, czy Piotr się zmienił, jak przestał pić, to, to żona ona powiedziała tak na gorsze. Dla mnie to, to była sugestia, żeby no, co, coś więcej zrobić ze sobą. Wtedy po, poprosiłem o, o pomoc kolegę, który pracował na tabeli 10. kroku. I przez kilka miesięcy, dzień w dzień, pracowałem na tabeli 12. kroku. Natomiast ten, ten przyjaciel mi przypomniał o sugestiach sponsora, mianowicie o tym, żeby codziennie rano czytać, codzienne refleksje o tym, żeby pod koniec dnia sporządzić listę wdzięczności, a, a rano sobie ją przeczytać. I y, no, Przez pięć lat y, takie codzienne rytuały pisania y, listy y, wdzięczności wieczorem, czytania jej rano, y, lektury y, codziennych refleksji y, dla mnie były taką podstawą dziesiątego y, Kroku. Ponieważ mam tendencję do szukania dziury w całym i, i obwiniania się, to, to mam wrażenie, że dla mnie afirmowanie tego, co jest dobre, jest taką fajną metodą pracy nad sobą. Na w 85. stronie książki Anonimowi Alkoholicy. Przemawianiu dziesiątego kroku jest wskazane, że uważamy dalej na nasze samolubstwo, nieuczciwości, urazy i lęki. Zamiast szukania tego samolubstwa, czy też, jak się kiedyś mówiło, egoizmu, nieuczciwości, urazy i lęków, to jakiś czas robiłem sobie taki obrachunek pod kątem czterech absolutów, czyli tak naprawdę przeciwieństw tych, tych czterech demonów, które mogą nas prześladować i zastanawiałem się, kiedy danego dnia byłem absolutnie bezinteresowny, kiedy danego dnia byłem absolutnie uczciwy kiedy towarzyszyła mi absolutna miłość i kiedy mi towarzyszyła absolutna czystość rozumiana jako czystość emocji na, na sam koniec mogę jeszcze jak pozwolicie podzielić się fragmentem w, w, z codziennych refleksji który dzisiaj był cytowany z książki Anonimowi alkoholicy można przeczytać. Na stronie 578 Wielkiej Księgi jest powiedziane, że stwierdzamy, że duchowość programu nie musi być dla nikogo trudna. Gotowość, uczciwość i otwartość umysłu są koniecznymi warunkami powrotu do zdrowia. Nie można ich niczym zastąpić. Myślę, że czas mój Minął dziękuję za możliwość podzielenia się.